I wszyscy, witamy w Beskitu Mówi dla was Michał Sera tak. Ochman nie. I ja, Igor Nie, dobra, tak naprawdę to jestem tu sam uh, Nie sądziłem, że kiedyś będzie taka sytuacja Ale wygląda na to, że wszyscy dali ciała I jestem tu sam Sam muszę nagrać cały program Nie licząc faktu, że nie mam sprzętu To Michał jest osobą, która trzyma cały sprzęt Więc wszystko będzie dzisiaj trzeszczeć i szumieć jest dzisiaj 1 kwietnia Nie wiem jaki to ma związek z czymkolwiek No więc jestem sam Pewnie jest inna akustyka Mam tu parę rzeczy zapisanych w notatkach To będzie nudne jak będę mówił tak sam w siebie Nie jestem przyzwyczajony do mówienia sam do siebie Zdarza mi się mówić samemu do siebie Jak jestem w domu Ale to są bardziej narzekanie na rzeczy Albo komentuję na przykład wchodzę do, do domu i a Jezu, kot znowu się pożygał na podłogę. Albo o, nienawidzę koloru ścian w moim pokoju. No, więc będę próbował jakoś was tu zabawić. Czemu w ogóle to robię? Bo ogólnie zdarza nam się omijać odcinki. Już nie robimy tego tak regularnie, jak nam się zdarzało. Ostatnio coraz częściej w, y, trudno zebrać całą ekipę. W ogóle nie wiem jak to działa, jestem jedyną osobą z całej, z całej bezkitowej ekipy, która ma prawdziwą pracę, taką do, do której musi robić rzeczy i na nich zarabia, a jakoś to wszyscy inni nigdy nie mają czasu. Nie wiem, naprawdę. Szkoła, no teory, teorety, teoretycznie i Serze i Ochmanowi zbliża, zbliżają się matury, ale... Tak na serio, kto się uczy na maturę? Ktokolwiek tak naprawdę uczył się na maturę. Ja pamiętam, że przez cały rok sobie wmawiałem, że będę się uczył na maturę. Ba, poszedłem nawet na korki z matmy, na których sobie wmawiałem, że będę uczył się na maturę. I tak zapominałem wszystkiego z tych korków, wycho wychodząc za drzwi starej pani, która mnie uczyła matematyki. A i tak, zdałem maturę z i to całkiem nieźle. Mam tu parę przygotowanych tematów, które teoretycznie miały zostać na odcinek, ale że nie ma ludzi, no to muszę je jakoś sam obgadać. Przydaliby mi się ludzie, którzy będą, z którymi mogę tak odbijać pomysły, bo tak gadając sam do siebie nie, nie będę wiedział, czy cokolwiek jest sensownym materiałem, czy gadam bzdury. Byłem... Kiedy to było? Dwa dni temu. Dwa dni temu byłem w Gdyni. My ogólnie całą tu ekipą jesteśmy z Gdańska, więc Gdynia to nie jest miejsce, w którym bywamy codziennie, chociaż też nie jest daleko, więc to czasem się zdarza tam bywać. I będąc na dworcu, kiedy kupowałem bilet, Kolejka była dość spora, więc nam się czekało. Podchodzi do mnie dziewczyna, taka niska, no w sumie może nie niska, niższa ode mnie, taka trochę grubsza, z teczuszką malutką, ma taką malutką teczuszkę, trzyma ją w dłoni, małą czarną, przychodzi w takiej zielonej kurteczce, tutaj trzyma taki, trzyma ta, trzyma taki clipboard z papierkami. Najpierw myślałem, że będzie chciała ode mnie pieniądze, albo chce, chce mi coś sprzedać. A okazuje się, że prowadziła ankietę. I o tyle, jak zazwyczaj ktoś prowadzi ankietę, to nawet jeśli ci nie powiedzą, do czego ta ankieta, to można się domyślić, do czego to jest ankieta. Jak na przykład się pytają, o ile, ile mniej więcej razy myjesz zęby dziennie? No, no to wiadomo, że chodzi o ankietę co do zużycia pasty do zębów na kilometr kwadratowy. Ale przychodzi do mnie i się pyta, czy miał pan... Wczoraj ważny bilet miesięczny. Okej, okay, miałem. Ale jakie, co można wywnioskować na podstawie takiego pytania? Ile ludzi wcześniej, dnia wcześniej miało ważny bilet miesięczny? I to nawet nie chodziło ani o konkretną linię, ani o konkretne... Czy to nawet nie, był, nie było skonkretyzowane, jaki to miał być środek lokomocji, nawet w którym mieście. Bo... Chodziło o całe Trójmiasto, a tam jest parę różnych firm, które obsługują, które obsługują e, komunikację miejską. Nie ma takiego hupaj siupaj, że sobie wsiadam, wsiadam, nie wiem, e, wsiadam w autobus w Gdańsku i na jednym bilecie przejadę z Gdańska do Sopotu. Jeszcze na mogę kupować u tej samej firmy bilety do Gdyni. Wszystko to trzyma, trzymają różne firmy, więc nie ma takiego ten. Nie ma takiego przeskakiwania sobie z miasta do miasta. I oczywiście. E, jak to, jak, jak to mogłyby działać bez tradycyjnego wyśmiewania designu biletów innego miasta. Tak w ten sposób mniej więcej poznają się, poznają się ludzie z dwóch miast. Tak nie, wiesz, pozna poznajesz jakiś znajomych czy znajomych znajomych i wiesz że, są, wiesz, że są z innego miasta, czy coś, ale właściwie nie wiesz, o co zagaić. Oni tak już się trochę nudzą, bo tak nic do nich nie mówisz, więc zaglądają do kieszeni, tam grzebią, wyciągają jakieś grosiki, trochę pieniążków, biletów i patrzysz, o Jezu, jakie ty masz śmieszne bilety. Oni wtedy na ciebie patrzą, tak, to pokaż swoje bilety i później się śmiejecie, jakich macie beznadziejnych grafików w mieście, którzy robią durne bilety. W ogóle widzieliście warszawskie bilety? Dziwne. Gdańskie są lepsze. Gdyńskie są strasznie durne. Ale mówię, mówię, ter mówię teraz o biletach e, e, autobusowo-tramwajowych, a właściwie ta dziewczyna złapała mnie na tym. Złapała mnie na dworcu kolejki. Tam mają trochę inne bilety. No i w każdym razie nie na tym się skończyło pytanie, bo sp spytała się mnie, czy miałem e, w dzień wcześniej ważny bilet miesięczny. No miałem ważny bilet miesięczny, ale na autobusy i to w Gdańsku się okazuje, że to też się zalicza do jej ankiety. I teraz się mnie pyta, jakimi liniami jeżdżę? Wiecie, ile w Gdańsku jest linii autobusowych? A tak, taka jest wygoda posiadania biletu miesięcznego, że zaczynasz patrzeć na każdy środek lokomocji po prostu jako twój. Poruszasz się po mieście, nie wiem, idziesz z punktu A do B. Nagle widzisz, że obok ciebie podjeżdża autobus, to po prostu korzystasz z sytuacji, wiesz mniej więcej, gdzie on jedzie i podjeżdżasz kawałek. Teraz wytłumacz tej kobiecie, w ilu, ilu autobusów w ciągu miesiąca używasz. Wymieniłem jej chyba każdy numer, jaki, jaki kojarzę, że kiedykolwiek do niego wsiadłem. Praktycznie stała, praktycznie stała przy mnie i spisywała te numery do momentu, kiedy, kiedy kolejka się nie skończyła i nie podszedłem do kasy, żeby kupić biletu. Bilet. I tak teraz, przez, później przez dobre 10 minut się zastanawiałem, czego mogła dotyczyć ta ankieta? Co ona mogła sprawdzać? Czy miałem dzień wcześniej? Dzień wcześniej to był bodajże... Jezu, ja tam byłem w środę. Dzisiaj jest 1 kwietnia. Tą środę, która była przed chwilą. Więc jakieś ostatnie dni marca. No, więc pytała mnie o ten konkretny dzień, czy miałem ważny bilet i jakich linii używam. I teraz co ona sprawdza? Czy sprawdza, których linii najczęściej się używa, ale wtedy po co pytanie o bilet? A z drugiej strony, jeśli sprawdzała, jak wiele ludzi ma ważny bilet pod koniec miesiąca czy cokolwiek, to po co pytanie o różne, różne trasy? czy numery autobusów, z których korzystam. A wymieniłem jej tylko numery autobusów, nie wymieniałem jeszcze numerów tramwajów. W ogóle numery tramwajów, co to za bzdura. Tramwaje jeżdżą praktycznie wszystkie po jednym torze. Przynajmniej w Gdańsku tak wygląda. W Gdańsku jest jedna długa linia, w przód i w tył. Powinien być jeden autobus, powinny być jak te autobusy, właściwie nie wiem, gdzie one funkcjonują. Fu, Twój, nie autobusy, tylko tramwaje. Właściwie nie wiem, jak one funkcjonują, ale to są te takie malutkie wagoniki, które są otwarte i właściwie możesz do nich wskoczyć w każdej chwili i wysiąść w każdej chwili. I powinna, powinien po prostu zestaw takich tramwajów krążyć w jedną i w drugą stronę. Bo Gdańsk jest to praktycznie jedna linia. Jasne, tam jest parę tramwajów, które odbija jeden w lewo, drugi w prawo, ale to jadą gdzieś na jakieś przedmieścia, to do tego równie dobrze mogą być podstawiane jakieś PKS-y albo, nie wiem, dorożki czy coś, albo rowery. Powinniśmy mieć wypożyczalnię rowerów. No, w każdym razie nie wiem, o co chodziło z tą ankietą. A, I tak mnie to głowi. Takie fajne słowo. Znaczy, że coś mam w głowie. Znaczy jakąś rzecz, zagadnienie, pytanie. Zagadnienie. Takie fajne słowo. Dobra, znowu zaczynam bredzić od rzeczy. Właśnie taki, taki, taki jest problem tego, że nie ma tutaj żadnych innych ludzi że zaczynam pierdolić od rzeczy. Nie ma tu nikogo, kto by mi powiedział, że robi się czerstwo. Albo by zaczął rzucać durnymi żartami. Albo w wypadku Michała zrobiłby Aaaa! czy coś takiego. A wtedy Sara by rzuciła sarkastyczny komentarz. W ogóle sarkazm. Właśnie, to, jest jedna, to, jest jedna z takich, to jest jedna z takich rzeczy, która strasznie mnie wnerwia ostatnio. To jest głównie przypadłość studentów, Prawie wszyscy studenci ostatnimi czasy zachowują się tak, jakby dopiero niedawno odkryli, czym jest sarkazm i uważali, że to jest najlepsza, najlepsza, najlepsza forma humoru we wszechświecie. I to jeszcze tak najgorsze, że na tej zasadzie budują, swo, budują swoje samopoczucie, czy budują wartość siebie. Też kiedyś myślałem w sumie, że sarkazm to świetne poczucie humoru. Teraz wiem, że sarkazm to nie jest poczucie humoru, tylko to jest po prostu bycie dupkiem. To wszystko przez to, że studenci zaczęli oglądać doktora Hausa. Dr. House jest zabawny, jest zabawny, bo cały czas jest sarkastyczny i w ogóle. Tylko jemu to wychodzi dobrze, bo Doktor House jest napisany przez zestaw scenarzystów, którzy siedzą w małym pokoiku przy stole i przerzucają się pomysłami, jakby wykorzystać ten sarkazm w taki sposób, żeby to było zabawne. Ale kiedy jesteś studentem i za każdym razem, kiedy wiesz coś, czego ktoś inny nie wie, odnosisz się do niego z góry, to jest po prostu bycie dupkiem. I najlepsze, że to, że to zazwyczaj właśnie wykorzystują nie, nie studenci, które, którzy mają podstawy do, w, do wywyższania się, nie tacy studenci, którzy osiągają sukces czy, czy coś, tylko to naj, zazwyczaj są ci studenci, którzy omijają połowę wykładów, są malutcy, chudzi i chcą sobie podbudować ego. Przestańcie budować sobie ego sarkazmem. I ludzie was nie lubią. Ja was nie lubię. Nie lubię studentów. No. Studia są dla dzieci. No ale dobra. Ja tu, pitu, pitu, nie wiadomo o czym. Eee, co mam tu jeszcze zapisane? Czy ktokolwiek z was ma jeszcze w wannie, wannie czy pod prysznicem, kran obsługiwany przez dwie takie gałki? Jedna ciepła, druga zimna. Co to jest? Kto to wymyślił? Ja rozumiem, że to mogło działać w czasach, kiedy. In hydraulika jeszcze raczkowała i potrzeba było osobnego zaworka dla ciepłej wody, dla zimnej wody i trzeba było się tym bawić. Ale w dzisiejszych czasach od takich rzeczy jest jeden, jedna wajcha, którą możesz regulować temperaturę odpowiednią. A nie kiedy masz dwie gałki i pokręcisz jedną to się robi za zimno, później starasz się pokręcić drugą, robi się wrząca woda i nigdy nie możesz tego wypośrodkować. I nie da się tego obsługiwać jedną ręką, bo musisz trzymać dwie ręce na tym. Ale kiedy trzymasz dwie ręce na tym, to w czym będziesz trzymać słuchawkę prysznica? Właśnie, to się nazywa słuchawka prysznica? Przez całe życie mówiłem na to słuchawka, nie wiem czemu. No, ale w każdym razie nie po, nie powin to w ogóle nie powinno funkcjonować. Co, za bz... Co to za bzdura, że w pewnym momencie istnienia świata ktoś po prostu nie, wy... nie wydał takiego zarządzenia. Wszystkie krany obsługiwane przez gałki zimna, ciepła woda powinny zostać w... wymienione na jedną wajchę pod karą śmierci. Albo przynajmniej ciężkich robót. Parę odcinków temu opowiadałem o tym, jak, jak byłem w Niemczech. Moja ciotka miała prysznic obsługiwany przez dwie gałki. Wystarczyło ruszyć jedną o milimetr to po jakichś 30 sekundach, kiedy woda zmieniała się z zimnej na ciepłą, przechodziła całe spektrum temperatur od lodowatość zimnej do wrzątku. I tylko i mogłem się myć tylko przez jakieś 2 sekundy, kiedy była w tym, w tym momencie, że jest akurat dobrej temperatury, ale musiałem ją szybko zabierać. Kolejna bzdura, którą chciałem powiedzieć. W ogóle strasznie trzeszczący będzie ten odcinek. Widzę to już na wykresikach. W ogóle na czym tu działam? Wiem, że zawsze się wyśmiewałem z mówienia o sprzęcie, ale w podcaście, ale mój jest nadzwyczaj urodziwy. To jest... Mam taki mikrofonik za 5 zł, który można kupić do, nie wiem, gadania przez internet czy coś i założyłem na niego chusteczkę, żeby aż tak nie było słychać, jak chucham do mikrofonu. U, tu mam jeden fajny temat, ale zostawię go na... Zostawię go na czas, kiedy tu ludzie będą, bo to jest takie coś, o czym chcę podyskutować. O, pora na jakiś plugin. Dzień dobry, przychodzę, bo podoba mi... Dobry, Boże, co tu się dzieje? O, witam. Nie zauważyłem cię. Przychodzisz w sprawie beskitu, tak? Co? Co zrobiłeś tym ludziom? Tym tutaj? A nie zwracaj na nich uwagi. Kroj ich na kawałki, bo nie polecali nas swoim znajomym. A, a ci z wyplotymi... Oni? Oni nie pisali komentarzy pod odcinkami. Należało no im się. O Jezu, chyba się poszło. Czyli przychodzisz w podcastu, tak? Aha. I rozumiem, że polecałaś nam swoim znajomym. A... -ha. Pamiętaj, że komentarze i nowi słuchacze to to, co motywuje nas do nagrywania. Napisz do nas maila czy komentarz z przemyśleniami a propos odcinka i polecie nas swoim znajomym, na przykład wstawiając nasz adres w statusie na Facebooku albo na gadu Gadu. Zrób to! Albo twoje wnętrzności znajdą się w mojej kolekcji. Pamiętajcie, że, pamiętajcie żeby nas subskrybować, a, wstawiać nam komentarze i w ogóle. No bo na serio, jeśli... A, na przykład przez dwa czy trzy odcinki mamy po jednym komentarzu, albo w ogóle nie ma komentarzy, to po prostu, nie wiem jak reszcie, ale mi osobiście nawet nie chce się nagrywać. Bo, ja się naprawdę świetnie bawię podczas nagrywania, ale później cała ta zabawa z wrzucaniem, obrabianiem tego, to jest dla ludzi, którzy słuchają, więc, jeśli tego słuchasz, wejdź na naszą stronę i skomentuj nam cokolwiek. Albo, napisz do nas maila. Bo, w pewnym momencie możemy stwierdzić, że mamy to gdzieś. I już. A jeśli, a jeśli słuchasz dlatego, bo e, słuchasz to jeszcze 1 kwietnia i przeczytałeś w opisie odcinka o czym teoretycznie miał być odcinek. Prima Prymapilis! Ha! No. E, Jezu, nie umiem gadać tak sam do siebie. To jest dziwne. Nie lubię gadać sam do siebie. Wydaje się nienaturalne. Już wiem, już wiem, dlaczego te wszystkie solowe podcasty są takie krótkie. Albo prowadzący robią jakiś śmieszny głos. No, dlatego przejdziemy do nowego segmentu. Jesus. Ostatnio nawet starałem się przesłuchać trochę po podcastów. To nie to, to nie to, że mam coś do, do polskich podcastów, po prostu e, nie, znalaz, nie znalazłem jeszcze żadnego, który, te, który rzeczywiście chciałbym regularnie słuchać, ale to też ze względu na to, że głównie, głównie słucham rzeczy zupełnie innej natury, lubię raczej rzeczy takie, które można by podciągnąć pod kategorię talk show. Lubię, jak jest trochę ludzi, którzy się przerzucają pomysłami, dlatego jak na razie słucham tylko amerykańskich produkcji. No ale dosyć o mnie. Albo nie, pogadajmy o mnie. A, a właściwie nie tyle o mnie, co o rzeczy, którą znalazłem ostatnio, która mi się strasznie podoba. Nawet nie ja ją znalazłem. Przysłał mi to Michał. A... W pewnym odcinku mówiłem, że strasznie, strasznie uwielbiam banjo, strasznie uwielbiam właśnie wszystkie melodie, yy, melodie grane na yy, czy to banjo, czy to ukulele, czy na jakimkolwiek malu, jakiejkolwiek malutkiej gitarce, bo wszystko brzmi niesamowicie pozytywnie. I o ile ukulele jest fajne i w ogóle można na tym grać niesamowite rzeczy, najlepszym instrumentem wszechświata są dudy. Dudy to najlepszy instrument świata i naprawdę nie, nie potrafię zrozumieć sposobu, w, jakim, w jaki Dudy wylądowały jako stereotypowy, najgorzej brzmiący instrument świata. Wiem, że mają to brzmienie takie te, te, te, te, te strasznie piszczące, ale kiedy, są od, kiedy odpowiednio jest wykorzystane właśnie to piszczenie, to jest jeden z najbardziej przejmujących muzycznych dźwięków, jakie potrafię sobie wyobrazić. Niedawno Michał mi właśnie podesłał parę kawałków od ludzi, którzy działają pod tytułem The Royal Scots Dragoon Guard. Uh, Royal Scots Dragoon Guard to jest normalnie działająca jednostka mi, uh, militarna w Wielkiej Brytanii. Ale mają też swój zespół, który gra właśnie na Dudach. I jest to tyle fajne, że robią całą masę przeróbek znanych kawałków. Jak, nie wiem, jak melodia z Tytanika albo coś tam jeszcze. Teraz nie pamiętam. Najbardziej w głowie mi się wrył y, główny motyw z ostatniego Mohicanina. I rzecz, która brzmi idealnie na Dudach, czyli Amazing Grace. I to jest kawałek, który chcę, żeby był zagrany na moim pogrzebie. Tak, wiem, że parę odcinków temu mówiliśmy o tym, że na moim pogrzebie będzie grać kwartet clownów na Ukalele, ale nikt nie powiedział, że clowni nie mogą grać na, nie może być parę dodatkowych clownów z dudami. Nie mylić z kobzą. Właśnie. Ciągle nie potrafię zrozumieć, skąd się, skąd się wzięło, skąd się wziął fakt, że ludzie mylą dudy z kobzami kobza, jeśli wpiszesz sobie kobzę w Google czy coś, znajdziesz, że kobza to jest tak naprawdę coś, co wygląda w sumie jak taka mała gitarka, czy coś w tym stylu. Koza co najwyżej. Koza to była taka... Koza to były takie polskie góralskie dudy zrobione ze skóry kozy, czy tam pęcherza kozy, czy cokolwiek zrobione z głowy kozy. Ale koza to nie kobza. I to zupełnie inne słowo. Jezu, widzę na wykresach, że mój głos musi skakać jak idiota to pewnie przez to, że ten mikrofon jest tak zbudowany, że jak tylko go odegnę na chwilkę, to uh, już nic, nic ze mnie nie słychać. Ale nic, to tylko jeden taki odcinek, musicie jakoś to przeżyć. No, ale właśnie, żeby pokazać, o co mi chodzi, wstawię tu kawałek. Uh, to jest właśnie The Royal Scots Jagoon grający Amazing Grace. Amazing Grace, jeśli ktoś nie zna, chociaż praktycznie każdy zna tą melodię, uh, to protestancki hymn religijny protestancki w sensie religia nie protestancki w sensie protest song to nie jest piosenka o tym żeby zalegalizować marihuanę i żeby skończyć wojny to jest piosenka o tym że Szkoci stoją na górze i uderzywają dud, żeby grać i świetnie brzmieć więc teraz leci To by było na tyle tego słuchania dud i chyba na tyle mojego gadania, bo jeśli ktokolwiek dotrwał do tego momentu, to naprawdę gratuluję. A ja osobiście nie byłbym w stanie tego przesłuchać. W ogóle słuchanie, słuchanie człowieka, który siedzi sam w domu, wydaje się trochę takie deprymujące. Siedzisz w domu czy nie wiem, idziesz gdzieś i masz, masz w słuchawkach, masz praktycznie szepczącego ci do ucha człowieka, który siedzi sam w domu i przez, no w moim wypadku już dobre 25 minut gada sam do siebie. To wydaje się w dziwny sposób perwersyjne. Może ktoś ma taki fetysz. Jeśli masz taki fetysz i przez czas, jak mówiłem, masturbowałeś się, wiesz gdzie pisać komentarz. Będę siedział i modulował głos. Będę siedział i modulował głos. Będę mówił coraz głębiej. Będę mówił z głębi przepony. Właściwie trudno mówić z głębi przepony, kiedy leżę praktycznie. Kiedy zacząłem prowadzić ten podcast dzisiaj, siedziałem prosto. A teraz praktycznie leżę na swoim fotelu. Jedna noga na biurku, druga właściwie nawet nie wiem, gdzie się podziała. Rękę w ogóle gdzieś za głową mam. Moi sąsiedzi hipsterzy z góry ciągle coś gadają. Mówiłem o tym parę odcinków temu. Mam sąsiadów hipsterów. A podłogi mamy tak cienkie, że słychać każde słowo. Możliwe, że słyszą te, nawet to, co mówię w tej chwili. Się na mnie obrażą. To niedobrze, byłem u nich na parapetuwie. Teraz przesuwają meble czy coś. zas. oni w ogóle chcą tam wymieniać całą podłogę. Będę miał parę miesięcy słuchania wiercenia i wszystkiego. Dobra, kończę to, bo już gadam naprawdę bez sensu. Też to wydaje mi się dziwne. E, następny podcast w sumie nie wiem, kiedy będzie, kiedy uda nam się znowu zebrać ekipę. Zazwyczaj nagrywamy w czwartki, więc najbliższy pewnie będzie dopiero w przyszły piątek, chyba, że uda nam się jakoś zebrać ludzi w międzyczasie. E, postaram się, żebym nie musiał nagrywać kolejnego odcinku solowego, bo to e, w żaden sposób nie działa tak mi się wydaje i to tyle no więc o, nie, Ja zgubiłem coś na razie trzymajcie się zazwyczaj mówiłem żebyście wyszli na dwór ale tego dzisiaj nie róbcie bo jest pogoda naprawdę paskudna za oknem w ogóle planowałem dzisiaj ze znajomymi iść na ognisko bo było parę takich, takich ciepłych dni. A ja nagle pusz, akurat zaplanowaliśmy, zaplanowaliśmy ognisko bum pada i chuja z ognia będziemy stać w deszczu w lesie i krzesać ogień całą noc. Tu też może być zabawa krzesanie ognia. No więc tyle chciałem powiedzieć. Na razie ludzie, trzymajcie się. Idźcie się ugryźć i mam was dosyć. Cześć!